spalony Piotr z Nażenie kawy, taka malutka ceremonia, malutki rytuał w wersji audio to takie pozdrowienia dla Andrzeja Famielce z podcastu Radio Kogut Domowy, który to nie tak dawno o tej kawie, często, gęsto, są takie jak ja dawniej, a ostatnio z kawą mi bardzo po drodze. Tak, czarne złoto, pachnące czarne złoto. Bardzo lubię i ostatnio bardzo potrzebuję, żeby ta kofeina płynęła w moich żyłach. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Papa Cafe. Po bardzo, bardzo długiej przerwie chyba. Najdłuższa z wszystkich przerw, od kiedy pierwszy raz sięgnąłem po mikrofon i zacząłem nagrywać ten podcast. No ale troszeczkę rzeczy się na to wszystko poskładało. Z jednej strony zmiana pracy, w ogóle zmiana funkcjonowania. Z takiego wolnego szczelca, z pana na włościach, z pracowania, gdyby u siebie i, i dla siebie. Zmiana tej pracy na etat. No a tutaj już jest bite 8 godzin od poniedziałku do piątku. No i wszystko nabiera swojego rytmu. I tak sobie pracuje, aklimatyzuje się walczę z zimą i zmęczeniem, chociaż zima ostatnio nie dokuczała mi tak bardzo jak właśnie to popołudniowe zmęczenie, które powoduje, że tak jak dzisiaj, tak jak teraz, to czarne złoto w postaci pachnącej aromatycznej kawy musi właśnie funkcjonować gdzieś blisko mnie. No a na brak czasu i na to zmęczenie składa się jeszcze fakt, że odezwała się praca magisterska którą odkładałem i odkładałem w nieskończoność a no niestety teraz już terminy ścigają trzeba było się za to wszystko zabrać w dodatku styczeń, luty to um, czas sesji egzaminacyjnej ci którzy studiowali, studiują to wiedzą czym to pachnie no, między innymi kawą również pachnie Niektórzy twierdzą, że ja na co dzień maruda i, i na co dzień równie narzekający na otaczającą nas rzeczywistość w podcaście zgrywam wielkiego luzaka i pokazuje, co to niby nie jestem, kreuję się na nie wiadomo kogo. A Bardzo przykro mi słuchać takich słów, bardzo przykro mi czytać, że ktoś odbiera mnie w ten sposób. Ale cieszy mnie fakt, że trochę ludzi zna mnie, z takiego funkcjonowania i życia na co dzień. Trochę ludzi słuchających podcasty poznało mnie osobiście i, i mam nadzieję, że oni raczej tak nie myślą. Tym bardziej yy, taka opinia osoby, która gdyby nie poznała mnie osobiście yy, powinna mi zwisać. A jeśli chodzi o same podcasty, to ostatnio dzieje się rzecz dramatyczna dla mnie i rzecz, z którą staram się walczyć, ale w ramach tego braku czasu, który mnie dopadł, jest to rzecz regularna, nagminna i jak już wspomniałem straszliwa, okropna, dramatyczna dla mnie. Nie mam kompletnie czasu na to, żeby słuchać podcastów żeby słuchać tych podcastów, których chciałbym słuchać. Oprócz tych podcastów, które dobrze znam, które funkcjonują w mojej świadomości, oprócz tych podcastów, z którymi zacząłem się zaprzyjaźniać, które gdzieś tam już zdążyły zagościć się w mojej głowie, no i jeszcze tych nowych podcastów, które się pojawiają, które gdzieś symbolicznie sobie podsłuchuję, Brakuje mi na to wszystko czasu, bardzo mi jest szkoda, że, że taki stan rzeczy nadszedł, a bardzo cieszy mnie to, że tych podcastów jest coraz więcej, jest bardzo dużo nowych podcastów. No i właśnie, ostatnio jest taka sytuacja, że jeżeli już znajdę odrobinę tego swojego czasu, żeby przeznaczyć go na słuchanie podcastów, to tak naprzemiennie sobie słucham troszeczkę tych podcastów takich dobrze zakorzenionych w mojej świadomości i troszeczkę tych podcastów nowych, żeby zobaczyć co w ogóle na tym podcastowym rynku u nas się dzieje no i tak jak już mówiłem, bardzo optymistyczna sprawa z tym, że ilość tych podcastów rośnie, że jedni podcasterzy namawiają swoich znajomych inni podcasterzy znowu swoich znajomych i ta pula osób nagrywających rośnie Zjawisko pęcznieje, no i, no i po prostu, jak to powiedzieć, że rozpoczęła się taka sytuacja, w której jest więcej źródeł, które wspominają o podcastingu, także już nie ma tej sytuacji, w której to dawniej osoby, które dowiedziały się o podcastingu, dowiedziały się z jednego bądź drugiego źródła o tym, że w ogóle takie zjawisko funkcjonuje. Czyli im więcej nas jest, tym większa szansa, że po prostu ludzie... Zacznę słuchać, zacznę nagrywać, co zresztą widać i co bardzo, a to bardzo mnie cieszy. Z racji tego, że ostatnio mnie mniej hmm, to postanowiłem i tak cały czas być gdzieś dostępny w świadomości słuchaczy, w świadomości innych podcasterów. No i też chciałbym mieć kontakt i wgląd do tego, co się u nich dzieje. To postanowiłem się zaopatrzyć w smartfon, z systemem Android i jestem bardzo przyjemnie zaskoczony takimi rozwiązaniami. Właśnie jak jakikolwiek sprzęt z systemem Android. Ja mam pełną klawiaturę, także że jest to wygoda dodatkowa bo te wszelakie sprzęty tylko i wyłącznie dotykowe to troszeczkę mnie przerażają no ale co się okazuje, nagle się okazuje że wracając do domu po pracy ja nie muszę włączać komputera nagle się okazuje, że w trakcie pracy mając chwilę wolnego czasu na przykład będąc na kawie mogę sprawdzić co dobrego się dzieje u znajomych co ciekawego mają dzisiaj do powiedzenia do przekazania czym się chcą pochwalić, czym się chcą podzielić, no bardzo super, bardzo fajne rozwiązanie. Yy, wracając do domu, tak jak wspomniałem, komputer zostaje nieuruchomiony, a ja cały czas mam rękę na pulsie, bo mogę sobie mm, co 20, co 30 minut, czy tam co godzinkę wejść na 2-3 minuty, sprawdzić statusy, coś napisać, coś skomentować, Zajrzeć do katalogu polskich podcastów Zobaczyć co nowego się Pojawiło tak? Czyli czego nie wysłucham w tym dniu Przeczytać blogi Przejrzeć jakieś proste strony internetowe No i mnogość aplikacji Które ułatwiają życie od najprostszych Notatek Po jakieś listy zakupowe Po systemy Które pomagają nam Księgować nasze zakupy paliwa, liczyć spalanie, czyli znaczy to jest to już jest przerost formy nad treścią, ale bardzo miło i przyjemnie można się tym bawić, a później wyciągać jakoś z tego korzyści, gdy na przykład pod koniec miesiąca sobie mogę wrócić do tego, kiedy ile razy byłem na stacji benzynowej i nagle okazuje się, gdzie te moje pieniążki ulatują. Tak? No, tutaj wszystko widzę. Bardzo fajne rozwiązanie, a przy okazji tych wszystkich y, facebooków, twitterów, blipów, y, okazuje się, że y, no, w takim urządzeniu widać, y, kto jest nadaktywny, bo. No, bo jeżeli ktoś na przykład 20 statusów w ciągu dnia wrzuca, to, no, to w takim urządzeniu widać, jak bardzo y, zapycha tą ścianę, jak bardzo spamuje, bo inaczej tego nie można nazwać. No wiadomo, że, że status na przykład trzy razy dnia nie jest tak bolesny jak na przykład 10 wpisów w ciągu godziny i wpisów jeszcze funkcjonujących w ramach połączeń wszystkich blipów, twitterów, facebooków, kombinacji mutantów, hybryd, które zamieniają się tam w mnogość linków jeszcze korzystających z tych systemów które te linki tną na mniejsze. Po prostu masakra. Ciężko się w tym wszystkim połapać. A w ramach tego, że mniej komputera ostatnio to powinien powiedzieć w jakiejś ciekawej książce, no ale, ale brak czasu to i mniej komputera. Jak mniej komputera, to powinien być czas na coś innego. Nagle okazuje się, że tego czasu i tak nie ma, bo no, no, no właśnie... Ostatnio w zasadzie do ręki chwytam tylko to, co sobie tam prenumeruję, czyli na przykład na National Geographic, no, jakieś codzienne dzienniki przeglądam. No i tak, i fascynującym, fascynującym czytadłem dla mnie ostatnio jest jeszcze program telewizyjny, bo sobie mogę mm, poczytać o tych filmach, które nie obejrzę. Chociaż i tak zazwyczaj się okazuje, że, mm, że większość z tych filmów już kiedyś w telewizji były. I, i tak to wygląda. Bzdura. Ale które moje ulubione ostatnio to prawo wyznaniowe, public relations publiczne prawo konkurencji, w ogóle polityka społeczna, ubezpieczenie, jakieś koszmarne rzeczy, które, które w 70% wiem, że w życiu mi będą nieprzydatne i wiem, że nawet gdybym kiedykolwiek, o nie planuję, podejmował pracę zawodową związaną z tym drugim kierunkiem studiów, które sobie yy, jakiś czas temu wrzuciłem i które na całe szczęście dobiega końca. Gdybym kiedykolwiek właśnie podjął pracę zawodową w tym kierunku, to wiem, że 70% tego wszystkiego, co tam jest wałkowane i tuczone w ramach tych przedmiotów, to jest po prostu niepotrzebna bzdura. Tak, to pokazuje, że system edukacji u nas w Polsce jest do zmiany i to jest do zmiany im szybciej, tym lepiej w ramach tego, żeby pomóc przyszłym pokoleniom. Bo dzisiaj liczy się papier, a papier nie przekłada się niestety na praktykę. Dlatego dzisiaj tak mocno cenione są te wszystkie kierunki techniczne, które no wydaje mi się, że mają jednak coś więcej do czynienia z tym, z czym później przyjdzie się tym ludziom mierzyć w pracy zawodowej. No, powinienem powiedzieć, że ja też sobie powinienem w ramach swojej edukacji wcześniejszej wybierać kierunki, które byłyby bardziej y, praktyczne na rynku y, pracy. No Powinienem się jeszcze wytłumaczyć, że nie, że ja jestem umysł humanistyczny, i bo to nie, nie wiem, czy słyszeliście, ale umysł humanistyczny i te wszystkie kierunki humanistyczne to tak naprawdę jest tłumaczenie swojego własnego lenistwa, które nie pozwoliło nam zabrać się za coś poczciwego i za studiowanie jakiegoś kierunku, który byłby pożyteczny. Ale jeżeli chodzi o system edukacji, to w ogóle to powinno być zmienione od podstawówki w górę, podstawówka, gimnazjum, szkoła średnia. Tak. Istnieją chociażby w internecie raporty, artykuły jednej pani doktor, która już dwa lata temu yy, pisała na temat tego, że polskie szkoły, polscy nauczyciele nie są przystosowani do tego, by uczyć młodzież z racji tego, że z roku na rok wszystko wokół nas ewoluuje w ten sposób, że młodzież już zupełnie inaczej przyswaja wiedzę i zupełnie inne podejście powinno być stosowane do tego, jak tą wiedzę tej młodzieży przekazać, by ona przyswaja ją w sposób przystępny. Niestety takie odtwórcze nauczanie już przestaje się sprawdzać. Dlatego, jak wspomniałem, cieszę się bardzo, że na ostatnim szczeblu tego odtwórczego, że tak powiem, obsowania z wiedzą no jestem już praktycznie u finiszu i jak uda mi się zmordować w ramach tego braku mojego czasu, tą pracę magisterską to już pięknie, ładnie pomacham pożegnam się i szczęśliwie odejdę właśnie do innych zajęć tak. wtedy będę mógł jakoś tak swobodniej wracać z pracy i zajmować się innymi zajęciami, które są bardziej przyjemne czego i Wam wszystkim życzę na zakończenie tego krótkiego podcastu marudnego podcastu w którym to kreuje się na luzaka i nie wiadomo kogo i, i nie jestem sobą, zakładam maski i, i w ogóle tak czujcie się oszukani bo przed mikrofonem nie byłem ja, tylko ktoś inny A, naprawdę jaki jesteś nie wie nikt cześć, trzymajcie się i do następnego razu mam nadzieję szybciej niż... Za noc, za trzy.